Myśli królik. Ćwierkał w polu myśli królik. Wtem się zjawia myśli królik. Jam jest królik z mysiej łaski, a pan tu urządza wrzaski. Pan tu ćwierka wciąż, a zwłaszcza sobie tytuł mój przywłaszcza. To nie my się widzi mi się, lecz królewskie prawo my gdy się my wojsko zbierze, spierze panu pańskie pierze. Zląkł się ptaszek, niesłychanie, najjaśniejszy mysi Panie. Jam jest pta. Myśli królik, chcesz mi za to sprawić bulik? Myśli bulik musi boleć. Czyżbyś na to mógł pozwolić? Czyżbym próżno wzywał dzisiaj, myśli panie łaski, mysiej? Choć to sprawa bardzo ważka, jednak litość miej dla ptaszka. Zmiękło sercem mości, tak więc rzeczy już bez złości. Proszę złożyć mi na piśmie, że pan więcej już nie piśnie i że odtąd żadna z myszy ćwierkań pańskich nie usłyszy. Ptaszek wnet żądaniem mysie spełnił grzecznie, lecz w podpisie zmienił, stracha widać mając, i swe na mysi zając.